Wójka jesteś na miejscu Rafael Pichon. Modelski. Dziś w Mediewanie no, wybierzemy się do Krakowa, ale też pewnie trochę dalej się wybierzemy, gdyż jak Państwo wiedzą w Muzeum Narodowym w Krakowie od 10 kwietnia trwa wystawa pod kontrowersyjnym w moim przekonaniu tytułem «Gotyk w Karpatach» kurator tej wystawy i autor tezy o gotyku w Karpatach, dr Wojciech Marcinkowski, jest dziś w Mediewannie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pisze pan w katalogu, tak. Stawiamy tezę, że te góry podobnie jak wszystkie inne, nie dzieliły, tylko łączyły. No, muszę powiedzieć, że to godzi w takie pojęcia jak sztuka na północ od Alp na przykład, albo sztuka na południe od Alp i że to są dwie różne sztuki. No i teraz rodzi się pytanie, czy poza Bukowiną i y, słynnymi gotyckimi kościołami był jakiś gotyk w Karpatach? Oczywiście był i y, to bardzo silny, bardzo atrakcyjny Gotyk w Karpatach, który właśnie powstał na przecięciu tych pasów transmisyjnych kultury ze starych centrów Europy Zachodniej na wschód. I w drugą stronę artyści karpaccy wyjeżdżali na zachód, robili wielkie kariery w, w centrach takich jak Wiedeń czy Praga, ale przede wszystkim i na tym jest skupiona nasza wystawa istniała wymiana kulturalna między południem a północą między południową stroną Karpat a północną. Dokładnie tak samo jak w Alpach, bo stawiamy tezę, że Alpy i Karpaty to jest właściwie jeden masyw górski, rozdzielony tylko Doliną Dunaju i wszystkie prawidłowości, które tam się sprawdzały w choćby w twórczości tych najwybitniejszych artystów, Michał Pacher, który przecież był takim eksponentem sztuki włoskiej w Tyrolu. To samo można stwierdzić i w Karpatach. Te góry właśnie poprzez przełęcze, przez które od zawsze prowadziły szlaki handlowe i Doliny Rzek były pasem transmisji kulturalnej, z wszystkich stron bo... właściwie tworząc taki węzeł w Karpatach. No to, to jest ciekawe. Wydaje mi się, że, że w Karpatach akurat widać to trochę bardziej, bo jeżeli przywołuje pan doktor Alpy, no to, to jednak te przełęcze za, zasypane śniegiem, ci zbójcy, te trudne warunki, te padające konie, to są problemy, których doświadczali także cesarze, którzy ulubowali sobie Italię bardziej niż niż powiedzmy Niemcy i wydaje się, że oczywiście były te przepływy, wiadomo Wąchock budowali komaskowie ale jednak to były takie przepływy no na miarę tego jak warunki pozwolą i, i te sztuki były inne i Fryderyk II jednak miał swoją, swoją Sycylię arabizująco, bizantynizującą a w Trewirze co innego budował, dlatego że to inne światy artystyczne jednak były to było inaczej tutaj? Dyskutowałbym, Aha. bo na przykład w kruchcie katedry w Moguncji mamy świat form włoskich. Ewidentnie jakiś warsztat z Włoch przedostał się do Nadrenii i tam działał, ale to mówimy o wcześniejszej epoce ta, o sztuce dobra, ta, ta. romańskiej. Natomiast jeśli chodzi o gotyk, to po prostu stwierdzamy obecność tych samych warsztatów, które przerzucały swoje dokonania z jednej strony gór na drugą względnie artystów wędrownych, którzy zostawiali swoje dokonania po obu stronach gór i właściwie doszliśmy do wniosku i to jest jeden z rezultatów tej wystawy, że tak jak w odniesieniu do sztuki alpejskiej bardzo często nasi koledzy poprzestają na określeniu Alpenlendisch, nie precyzując, czy chodzi o artystę bawarskiego, czy północno-włoskiego. Tak i my, w wielu przypadkach znajdowaliśmy to określenie artysta karpacki jako bardzo użyteczne, bo kończące odwieczną i właściwie jałową dyskusję na temat przynależności narodowej poszczególnych Twórców. Takim świetnym przykładem jest artysta anonimowy, określany umownie jako mistrz z maciejowców, co do którego od stu kilkudziesięciu lat toczą się zawzięte spory, czy był to artysta małopolski, gościnnie czynny po południowej stronie, czy odwrotnie. Czy to by ktoś, kto przyszedł z południowego przed Górza Karpa, gdzieś z rejonu Złotych Morawców, Doliny Chronu i wędrował ku północy, zostawiając swoje ostatnie dzieła w sądeczyźnie. To jest zupełnie jałowy spór, tego nie rozstrzygniemy i stosując określenie artysta karpacki, właściwie rozwiązujemy problem. No tak, to sobie poradzili też mediewiści zajmujący się innymi epokami. Powstało dziesiątki lat temu pojęcie sztuki nadreńskiej, czy mozańskiej, czy pirenejskiej, skoro już o górach mówimy, to rzeczywiście są użyteczne bardzo sprawy. No ale teraz rodzi się pytanie wobec tego, jak byśmy sobie geograficznie nasze Karpaty zdefiniowali, dlatego, że mamy z tego, czego byśmy się spodziewali z pewnego obszaru kojarzonego z Karpatami, mamy wycieczki do, do Górnej Adygi na przykład, do Doliny Izarko, bardzo podkreślane. Jaki teren nas interesuje przy tej wystawie? Przyjęliśmy zasadę, aby uniknąć też odwiecznej dyskusji na temat definicji Karpat. Definicję przyjęliśmy luźniejszą, że to jest ten obszar który ma Karpaty w tle. W ten sposób y, unikamy sporów, czy na przykład Kotlina Koszycka to już są Karpaty, czy Złoty Morawce i Chroński Beniadik to już są Karpaty. We wszystkich tych przypadkach Karpaty są w tle. Dosłownie widać je w perspektywie. Więc y, ta szersza definicja, luźniejsza, okazuje się użyteczniejsza. No i nade wszystko wciągamy tutaj obszar Wiednia, Dolnej Austrii, jako bardzo znaczący w naszym przekonaniu, on jak najbardziej koresponduje z tym, co bardziej na wschód. Mhm. Czyli właściwie ta granica biegnie przez Wiedeń, skoro przyjmiemy, że Alpy zaczynają się od lasku wiedeńskiego, a pierwszym pasmem Lasku Wiedeńskiego jest Leinzer Tiergarten w zachodniej części Wiednia, więc właściwie przez Auchowstrasę w dzielnicy Hütterdorf ta granica między Alpami a Karpatami przebiega. Takie przyjęliśmy założenie, czyli krajów reprezentowanych na wystawie jest pięć: mm -hmm. to jest Austria, Słowacja, Węgry, Polska, Rumunia. Czechy są obecne poprzez dokumentację fotograficzną z różnych względów i także siódmy karpacki kraj, czyli Ukraina jest też trochę symbolicznie obecna, bo mamy Madonnę z Uszchorodu, tyle że jest to dzieło, które przyjechało z Luwru ale w ten sposób na zasadzie takiej symboliczno-sentymentalnej włączyliśmy jeszcze i Ukrainę. Madonna z Uszchorodu to jest zabytek, którego obecności na wystawie należy gratulować, lecz pan doktor uciekł tutaj z Czecha, zaraz o Czechach jednak trzeba będzie chyba coś powiedzieć, dlatego, że są wobec tego, wobec takiej definicji, są także... Wobec tego wielcy nieobecni, no bo wspomniał Pan o Michaelu Pacherze i o Tyrolu, który by się łapał tutaj w takim razie, w tej definicji. Ostatecznie ołtarz w Heiligenblut na przykład. No nie mówię o tym, żeby go tutaj transportować, ale czy, czy, czy ta część sztuki jest reprezentowana? W naszym przekonaniu Alpy i Karpaty jak powiedziałem, to jest jeden organizm, ale jednak tu skupiamy się na Karpatach i rzecz jasna te przykłady alpejskich zależności są, były dla nas bez przerwy bardzo znaczące, bo tamtę sztukę przebadano bardzo wnikliwie, starannie przez 150 lat, poszczególne warsztaty, centra i zależności między nimi zostały zbadane, więc w sensie metodologii Alpy były dla nas mhm. bardzo ważne. Natomiast no, jednak koncentrujemy się na te, tej wschodniej części tego wielkiego C, które gdzieś tam wybiega z, z Morza Śródziemnego między, między Marsylią a Awinionem, wychodzą Alpy. Następnie, właśnie na tej Auchowstrasę we w Wiedniu przechodzą. W, Karpaty, no i ciągną się dalej na wschód, z tym, że tu zwracam uwagę na słowo, które jest pierwsze w tytule wystawy, gotyk, czyli interesuje nas tylko i wyłącznie sztuka kultury łacińskiej, sztuka kultury gotyckiej, bo gotyku bizantyńskiego nie ma, więc jakby z, z natury które rzeczy ograniczamy się do tych zjawisk bardzo szczególnych, takich jak choćby nastawa szafiasta, czy przedstawienia dewocyjne, rekwizyty dramatyczne, sztuka komemoratywna, które to zjawiska ograniczają się do gotyckiego, czyli łacińskiego kręgu kulturowego. No a, a Stoszowie? Stoszowie to jest tutaj się przebierają za Małopolan, czy są nadal norymberczykami. Nie. Sztosowie y, są, jak sami się pisali, alemanami, względnie szwabami. Wit czy Fajt, wielki snycerz urodził się w chorb. To jest ta część szwabi nad Nekarem, gdzie była potężna nadprodukcja artystów i w czasach stwosza czy Sztosa i później z wielu świetnych mistrzów emigrowało stamtąd i osiedlało się w innych częściach Rzeszy, bądź też i poza nią. Stwosz Wit trafił do Norymbergi, z Norymbergi do Krakowa, natomiast jego synowie, miał ich wielu, sześć synowie z drugiego małżeństwa, już zawartego w Norymberce po 1496, emigrowali do Siedmiogrodu. Na wystawie pokazujemy chyba najefektowniejsze dzieło spośród tych atrybuowanych synowi Wita, też Witowi juniorowi, mianowicie świętego Jana Ściciela z nastawy w Roadesz, czyli Radeln, mhm. która znajduje się dziś w Sibiu, czyli w Sybinie, w Muzeum Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Bo jak wiemy, Wskutek wiadomych okoliczności historycznych, przeszło 200 gmin ewangelickich w Siedmiogrodzie zostało opuszczonych wskutek emigracji. Począwszy od lat 70., została z tego olbrzymia spuścizna artystyczna, która jakoś musiała być zabezpieczona, a i spuścizna archiwalna. I to wszystko znajduje się w Sybinie, w, w Muzeum kościoła ewangelicko augsburskiego i stamtąd przyjechała do nas pewnie najciekawsza najważniejsza rzeźba spośród atrybucji Witowi Stwoszowi Juniorowi, czyli właśnie święty Jan Chrzciciel z Radeln, czyli z Roadesz więc Stwoszowie byli rodziną którą nazwałbym ewidentnie środkowo europejską czynni w Szwabii we Franconii w Małopolsce, w Siedmiogrodzie i pewnie na tym nie koniec, bo to mhm. była szeroko rozgawęziona rodzina, co jest jeszcze jednym dowodem zawodności tych kryteriów dzielenia sztuki wedle dzisiejszych państw narodowych. Trzeba będzie zapytać o Czechy i o dojmującą nieobecność sztuki kręgu parlerów, i zarysowanie, dotknięcie właściwie jedynie tego stylu miękkiego, który gdzieś przy okazji Pięknych Madon jest, jest wzmiankowany. Dlaczego Czechy mniej są obecne? Czechy mniej z wielu przyczyn. Po części niezależnych od nas, przede wszystkim dotykamy tutaj takiej kuchni wystawienniczej. Po znanej aferze z, z próbą sekwestracji, wystawy kubizmu czeskiego w Stanach Zjednoczonych kilkanaście lat temu. Wywóz dzieł sztuki z Czech jest niezmiernie utrudniony. Wiąże się to z bardzo rozciągniętą w czasie żmudną i trudną do przeprowadzenia procedurą i w tym przypadku no, ta żmudność i trudność okazała się nie do przezwyciężenia. Stąd zrezygnowaliśmy z pokazania, pokłonu Trzech Króli ze Złotych Morawców w oryginale. To jest dzieło, które znajduje się w Galerii Narodowej w pracy. Co do parlerów, to jest to przede wszystkim rzeźba architektoniczna. Tego przenieść się nie da. Tak jak i malowideł ściennych. I rzeźbę architektoniczną, i malowidła ścienne z natury rzeczy pokazujemy w postaci fotografii. Natomiast Czechy miały być jednym, jedną z lokomotyw, która tę wystawę miała ciągnąć, mianowicie świeżo odkryta, jeszcze nieopublikowana Madonna Ścierlicka. Niestety to dzieło w, w naszym przekonaniu bardzo przekonywająco atrybuowane Janowi znysy, czyli malarzowi krakowskiemu czynnemu przy klasztorze Augustianów, Bożego Ciała, na Kazimierzu. Stan tego obrazu dramatycznie pogorszył się na początku tego roku i niestety Madonna zamiast na wystawę, gdzie miała być jedną z głównych atrakcji. trafiła do pracowni konserwatorskiej. Pokazujemy jedynie fotografię, ale myślę, że nawet na podstawie tylko fotografii wielkoformatowej jesteśmy w stanie... Zgodzić się z atrybucją tego dzieła Janowi Znysy, co no kapitalnie powiększa ten zasób transferów północ-południe. W tym przypadku jest to dodatkowo udokumentowane archiwalnie, bo Cierlicko, czyli Tierlicko, na przedgórzu Beskidów Morawsko-Śląskich, stąd obecność tego dzieła w projekcie karpackim, było własnością Benedyktynów w Tyńcu. Z kolei dla Benedyktynów w Tyńcu malował także Jan Znysy. Nysy, więc to jest jeden z rzadkich przypadków, kiedy mamy analizę stylistyczną, która wskazuje związek, a jednocześnie jest to bardzo porządnie ugruntowane archiwalnie, argumentami historycznymi. Tym bardziej szkoda, że nie zobaczymy Madonny z Sierlicka w oryginale, ale za to zobaczymy sto innych obrazów i rzeźb. Mm -hmm tak samo fascynujących i świetnych. Spośród spraw charakterystycznych i, i pewnie i stylistycznie i, i geograficznie zatrąciliśmy, ale tylko powierzchownie o, o styl piękny, który jest na wystawie prezentowany i jest opisany też dobitnie w katalogu, ale państwo wybierając eksponaty mniej kłaniali się powiedzmy pięknym Madonną, a bardziej skupili się na Pietach. Dobrze to odczytuję? Oczywiście, świetnie pan to odczytuje, a to z tej przyczyny, że drugą lokomotywą wystawy jest Pieta ze Świątnik Górnych. To jest nasze znalezisko sprzed dwóch czy trzech lat. O, wcześniej ta Pieta istniała tylko w spisach inwentaryzacyjnych. Choć był realizowany w Toruniu wielki międzynarodowy projekt badawczo-wystawienniczy poświęcony importom z Pragi, importom sztuki pięknego stylu właśnie na północ, to to dzieło zostało przeoczone. I tym bardziej cieszymy się, że możemy pokazać je i to... W w bardzo szczególnej fazie dla piety ze świątnik. Jest ona w tej chwili poddawana konserwacji. Zdejmowane są liczne warstwy przemalowań w nadziei odsłonięcia, jeśli nie oryginalnej, to starej warstwy o charakterystycznej kolorystyce. No i to z jednej strony dowodzi, że ciągle warto szukać, nawet wchodzić do kościołów XIX czy XX wiecznych, bo tam, jak widać, można też znaleźć świetne dzieła sztuki dawnej, a z drugiej strony jest to dla nas bardzo użyteczny przykład pokazania, jak z Pragi, więc spoza Karpat, ale na teren Karpat, wysyłane były w, w równym stopniu na stronę północną, jak i południową, bo mamy przecież prezentowaną sławną pietę z Muzeum Brukenthala w Sybinie, standaryzowane dzieła sztuki wykonywane według jednego schematu, różniące się jedynie wariantowo. Właśnie te piety z, z charakterystycznego wapienia o składzie chemicznym, właściwym jedynie tym kamieniołomom środkowo-czeskim. Więc, je, jeszcze jeden przykład transferu kulturowego z zachodu, właśnie z tych starych centrów europejskich na teren. Karpat w takim samym stopniu na stronę północną, jak i na południową. Skądinąd no, frapujące zjawisko, bo zapytać można, co za tym stało. Czy by była to jakaś wola polityczna, propaganda dynastii luksemburskiej, która no, w oczywisty sposób z tymi przedmiotami powstającymi w stolicy cesarstwa musiała się Kojarzyć czy jakieś inne jeszcze motywacje? Łatwo tego nie stwierdzimy, dziś pewnie będziemy musieli poprzestać na domysłach, ale faktem jest obecność 40 czy ponad 40 prawie identycznych <śmiech> pięknostylowych piet mm -hmm. wykonanych w tym wyjątkowym materiale, w tak zwanej złotej opuce praskiej szczególny gatunek wapienia, który wymagał natychmiastowego opracowania po wydobyciu z kamieniołomu, co oznacza, że wszystkie te dzieła zostały opracowane tam właśnie, w, w Pradze. No i to jest takie zjawisko, które jakby poprzedza bardziej mechaniczny, właśnie standaryzowany dla anonimowego odbiorcy ukierunkowana oferta dzieł sztuki, bardziej w duchu nowoczesnego handlu sztuką, niż tego, co zwykliśmy kojarzyć z sytuacją średniowieczną, kiedy jest warsztat, w nim mistrz z, z celadnikami i z mhm. uczniami, dostosowujący się każdorazowo do szczególnych zleceń zamawiającego. Tutaj są jakby początki innego myślenia o handlu sztuką. Właśnie anonimowy odbiorca pojawia się chyba po raz pierwszy w dziejach Sztuki. Górna Dyga, czy też Południowy Tyrol, czyli Zamek Tyrol koło Meranu, tam widzimy Predelle, która i to jest no, wspaniały fragment y, wykładu na tej wystawie, predellę, która miałaby stylistycznie wiązać się ze zjawiskiem, który, które pan doktor uchwytuje, Mianowicie z karpackimi mówiącymi to czyli takimi, które, a to może już kurator powie, które co? I to jest, to jest właśnie ten moment, kiedy przechodzimy do podstawowego pytania, czy istniał gotyk karpacki. Mianowicie odpowiedź na to pytanie właściwie sprowadza się do wypunktowania takich zjawisk, które nazwaliśmy endemicznymi, czyli właściwymi dla Karpat i tylko Karpat. Trudno jest mi powiedzieć, czy na tej wystawie wystarczającą liczbę takich endemicznych cech sztuki karpackiej wskazaliśmy, ale na pewno jedną z tych cech, może najbardziej rzucającą się w oczy, na co pan słusznie zwrócił uwagę, są, jest to zjawisko predelli. To, to jest ta dolna część struktury szafy ołtarzowej, na której cała szafa się wspiera. Te predelle zwykle w 99,9% przypadków zawierają takie sceny, których ikonografia daje się rozciągnąć w poziomie, czyli powiedzmy opłakiwanie. Natomiast w Karpatach mamy niezwykłe zjawisko, nieporównywalne praktycznie z niczym, czyli pięć predeli heraldycznych, które w ewidentny sposób powstały jako upamiętnienie wydarzeń politycznych, zjazdów, zawierania traktatów pokojowych i temu podobne. To jest zjawisko wyjątkowe i znajduje antecedens właśnie jeden jedyny, z tym, że o 100 lat wcześniejszy i pochodzący z kręgu mecenatu Habsburgów, czyli właśnie na zamku Tirol, czy z zamku Tirol pochodzi retabulum, dziś znajdujące się w Innsbrucku, w Muzeum Ferdinandeum, gdzie zastosowano ten motyw Predelli heraldycznej. To dzieło powstało w końcu XIV wieku dla upamiętnienia zawarcia umowy między członkami dynastii habsburskiej a Wittelsbachami, czyli tam jakby zainicjowano ten motyw Predelli jako dokumentu historycznego. 100 lat Później ta formuła ikonograficzna i funkcjonalna została przejęta w Karpatach. Ja domniemuję, że za sprawą no jednak atrakcyjności Habsburgów jako wzorca dla sztuki definiowanej przez powiązania dynastyczne, przez racje dynastyczne, przez propagandę władzy najwyraźniej. Huniadim, Jagielonom. Chodziło o nawiązanie do tego chwytu, jaki Habsburgowie 100 lat wcześniej na zamku Tyrol zastosowali. Skądinąd no, frapujący przykład takiej inspiracji idącej po linii dynastycznej. Wspomniał pan doktor o endemicznych dla sztuki karpackiej, jeśli się trzymać tego pojęcia oczywiście, zjawiskach i poza tymi predelami herbowymi, heraldycznymi, rzeczywiście no, stanowiącymi jakąś, jakieś spójne zjawisko, co byśmy jeszcze do takich zjawisk mogli zaliczyć? Na tej wystawie pokazujemy zupełnie niezwykłą nastawę ołtarzową, która pochodzi z miejscowości Szyba, Szyba po polsku. To jest w Szaryszu, niedaleko Bardejowa. I to jest nastawa ołtarzowa, której górna listwa jest załamana w pięć schodków. Nic takiego nie ma. Na terenie Karpat jest domniemanie, że jeszcze dwie nastawy ołtarzowe miały taką strukturę, aczkolwiek nie zachowały się ramy architektoniczne, więc mikroarchitektoniczne, więc z całą pewnością tego stwierdzić nie możemy, ale zachowały się zespoły figurek, które wypełniały te nastawy i charakterystyczne jest to, że ich wielkość jest zróżnicowana czyli tak jakby one wpasowywały się w, w tę schodkową strukturę w pięć schodków, które odpowiada pięciu formatom figur. Jedną z tych domniemanych nastaw w typie, nazwijmy to umownie schodkowym, jest zespół figur, który wszyscy znamy, bo jest on umieszczony w zwieńczeniu najsławniejszej nastawy ołtarzowej. Karpat, czyli na ołtarzu głównym w Bazylice Świętego Jakuba w Lewoczy. Jest to ta część zasobu rzeźbiarskiego, która została przejęta przez wykonawcy, czyli mistrza Pawła, Paulus Skulptor. On się de facto nazywał zgodnie Paul Bylcznycer i Paul, czy Paweł włączył te figurki o zróżnicowanej wielkości, więc domniemanie, że wcześniej zlokalizowany właśnie w takiej schodkowej nastawy jak ta z Shiba, wzwieńczenie swoje, swojej sławnej nastawy. I jeszcze trzeci zespół mniemanej właśnie tego typu schodkowego z okrajnika koło Żywca. Tu też nie mamy struktury architektonicznej, ale mamy zespół figur o w charakterystyczny sposób zróżnicowanej wielkości, więc tak nieco na zasadzie spekulacji można by powiedzieć, że innym takim endemicznym zjawiskiem jest ta nastawa schodkowa. Natomiast już nie, nie, nie na zasadzie spekulacji, tylko opierając się na twardych faktach, stwierdzić można zjawisko artystów czy warsztatów, których działalność ograniczała się do Karpat. Właściwie, choć byli oni bardzo wzięci, właśnie tacy jak wspomniany Paul czy Paweł z Lewoczy, w charakterystyczny sposób dzieła tego warsztatu poza Karpaty nie wyciekły. Południowa granica ich występowania to jest Dolina Dunaju, czyli Gemer, a północna to jest Magura Spiska, czyli mamy zjawisko warsztatu, który działa wyłącznie na terenie Karpat. I jeszcze parę takich przykładów, choćby wspomniany mistrz z Maciejowców, można podać. Czyli istniały warsztaty, czy też działali artyści, których ambicje w Karpatach się zamykały. Ale czy to wystarczy, czy ta lista endemicznych zjawisk i w cudzysłowie endemicznych artystów jest dostatecznie długa, by mówić o gotyku karpackim tak jak słusznie mówimy powiedzmy o, o gotyku ceglanym czy o gotyku katedralnym, nie wiem. To mhm. jest postulat, który chętnie zostawiłbym przyszłym badaniom, ograniczając nasze ambicje do wskazania drogi w kierunku rozważań na przyszłość. No Zastanawiałem się, kiedy ta nazwa padnie, dlatego że ona padła już z pańskich ust, dlatego że jest to, wydaje się, dla omawianego regionu i omawianego czasu fenomen odosobniony i charakterystyczny i no, bardzo chłonny, a zarazem bardzo promieniujący. Myślę o zjawisku trwającego chyba za dwa pokolenia, nawet warsztatu z Lewoczy i Lewoczy w ogóle, że to jest jakieś miejsce, które świadczy na rzecz gotyku karpackiego znacznie bardziej niż wydaje mi się jakiekolwiek inne miejsce. Na czym ten fenomen Lewoczy polega? To było bardzo bogate miasto które stać było na niezwykle efektowne wyposażenie fary miejskiej. Do Dziś jest to chyba rekord światowy, jeśli chodzi o zasób gotyckich nastaw szafiastych. A u podstaw tego wszystkiego leży, tak jak zawsze w przypadku gór, Zasobność wynikająca z dostępu do surowców, do kopalin. Tak, wspomniane Alpy i Tyrol, choćby wspomnieć Szwac z kopalniami srebra, czy to wielkie centrum kopalniane w Sztercing, czyli Vipiteno, gdzie z jednej strony zasobność w minerały, a z drugiej strony nieprzypadkowo. Sławna nastawa Hansa Mulchera z Ulmu tam trafiła. To sz, szło w parze, czyli zasoby, konkretnie zasoby górnicze i zamożność miejska. Szwac jest tu, tu świetnym przy, przykładem. Zresztą on, Szwac, wiąże się ze Stwoszem, bo Fara to nawet nie był kościół parafialny w Szwadzu. Miała dwa chóry, w jednym stanął, e, stanęła nastawa zamówiona u Wita Stwosza, niestety nie zachowana. znamy tylko archiwalia, znamy tylko kontrakt, wiemy co w niej było, a w drugim chórze stanęła nastawa Razma Krasera, sławnego monachijskiego rzeźbiarza. Więc tak w przypadku Szwaców i Pityno, miast górniczych środkowej Słowacji, Bańskiej Byszczycy, Kremnicy czy Bańskiej Szczawnicy i tak samo to się sprawdziło w Lewoczy. Dostęp do kopalin i z drugiej strony handel tym wszystkim, położenie na szlakach, to zawsze dawało skutek w postaci wielkiej sztuki, bo tych ludzi było po prostu stać na zatrudnianie najlepszych artystów i sprowadzanie doskonalszych dzieł. W przypadku Lewoczy stało się tak, trochę inaczej niż w przypadku Tyrolu, że oni wykształcili jakby własny warsztat, który był niezwykle produktywny, do dziś kilkadziesiąt dzieł sztuki, w tym kompletnych nastaw ołtarzowych, które wyszły z, z, z lewockiego warsztatu, czy też orbitują wokół osobowości mistrza Pawła, można wskazać. I tam właściwie przeważa twórczość lokalna nad importami więc jest to no, rzeczywiście dość charakterystyczne. Aczkolwiek z drugiej strony musimy pamiętać, że ta endemiczność mistrza Pawła też nie jest taka pełna, bo on z czegoś wyszedł, na czymś się musiał wykształcić. Tam w katalogu wystawy wskazujemy na pewne domniemania co do genezy tej Sztuki. Ja sądzę, że w tym liryzmie takiej senno rozmarzonej ekspresji, bardzo charakterystycznej dla tego artysty, jest nuta wzięta z twórczości Tylmana Rima Schneidera, chyba w większym stopniu niż stwosza. Więc na początku znowu była Franconia, konkretnie ta część środkowa, gdzie jest Würzburg. Ale to nie zmienia faktu, że właściwie takie pars prototo dla późnego gotyku w Karpatach to jest właśnie mistrz Paweł. To bezwzględny jest numer uno. Mm -hmm. No, wspomnieliśmy o Pawle z Lewoczy, na początku wspomniał pan doktor mistrza z Maciejowców, no ale jest na moje oko dwóch wielkich artystów na tej wystawie, którzy, którzy, no, którzy wymagają, są trochę mniej znani, którzy wymagają dopowiedzenia. Myślę o Jakubie Kaszałerze i o Hansie Zibenburgerze. To są przykłady artystów, którzy wyszli z Karpat. Odpowiednio Kaszałek, no to rzecz jasna w tym przypadku Nomen Omen, czyli z Koszyc, zrobi, zrobił Kaszałek wielką karierę w Bawarii. Najsławniejsze jego dzieło to jest Retabulum we fryzynze, czy z Fryzyngi, dziś eksponowane w w Monachium, w Bawarskim Muzeum Narodowym. Problem z Kaszałerem jest taki, że właściwie trochę tak jak ze Stwoszem w Norymberce. Nie można wskazać jego juweniliów, jego wczesnych dzieł, gdzie ten jego. Styl z charakterystycznym motywem ruchliwego dzieciątka, takiego wyrywającego się Mari często odwracającego się plecami do patrzącego się, ukonstytuował. A potem jest on już dobrze uchwytny we Wiedniu, właśnie w latach po połowie XV wieku. Natomiast do następnej Generacji należy Hans Siebenberger, który no wręcz osiąga jakieś wysokie stanowiska w hierarchii cechu malarzy wiedeńskich. I na wystawie udało nam się dobrze zareprezentować Hansa Siebenbergera poprzez jedną z tablic, jego retabulum dla. Cysterskiego Kościoła w Lilienfeld, no i poprzez domniemany fragment nastawy z Kaplicy Świętego Eligiusza przy katedrze świętego Szczepana we Wiedniu. To są te przykłady artystów karpackich, którzy zrobili karierę w starych centrach kulturowych zachodu. Nie zobaczą Państwo na tej wystawie mistrza z brodu, bo to jest szumawa więc prawdopodobnie został z tej przyczyny bezpardonowo wycięty, ale zobaczą Państwo fenomen nie, nie, niekoniecznie karpacki, ale, ale za to, ale za to nie, nieczęsty. Mianowicie ruchome krucyfiksy, animowane ręce ukrzyżowanego. No To jest zjawisko niepowszechnie znane. Tak, aczkolwiek już y, można powiedzieć, że dzięki wystawie, która zamknęła się w marcu, y, rozpoczęła chyba w styczniu tego roku, zamknęła w marcu, w Akwizgranie, y, w Muzeum y, Syrmonta i Ludwiga, ta wystawa była w całości poświęcona temu fenomenowi rekwizytów dramatycznych, czy jak to Niemcy nazywają handel de czyli żywe, czy działające, czy aktywne rzeźby. To jest rzeczywiście fascynujące zjawisko. Na gotyku w Karpatach, które no, ciasa koncypowane były niezależnie od wystawy akwizgrańskiej, już w żaden sposób nie mogliśmy przejąć tutaj stwierdzeń czy konstatacji które w katalogu i, i na wystawie się pojawiły, ale na pewno nieświadomie jakby poszliśmy w tą samą stronę, czyli wyodrębniliśmy pewne szczególne rzeźby o pewnej szczególnej funkcji. To, to są rekwizyty towarzyszące wydarzeniom Wielkiego Tygodnia od procesji z osiołkiem palmowym w, w Niedzielę Palmową, Poprzez Chrystusa w grobie, a wcześniej krucyfiks z ruchomymi ramionami. Tu pokazujemy egzemplarz ze Spiskiej Białej. W Spiskiej Białej pewnie wielu naszych słuchaczy było, bo to jest właściwie pierwsza większa miejscowość po stronie słowackiej, kiedy przez łysą Polane wjeżdżamy na Słowacja, ale nawet jeśli Państwo w Spiskiej Białej byli i, i weszli do kościoła Świętego Antoniego Pustelnika, to i tak wiele z tego chyba nie wynikło, bo to dzieło, ten krucyfiks z ruchomymi ramionami jest umieszczony na belce tęczowej, więc wysoko nad poziomem posadzki kościelnej, a tu na wystawie możemy go zobaczyć na wysokości oczu, więc w, w idealnych warunkach, które nieprędko się powtórzą. To jest szczególne dzieło, które no właśnie pełniło taką zdynamizowaną funkcję. Po liturgii wielkopiątkowej było skrzyża zdejmowane, ręce dzięki temu mechanizmowi zawiosowemu były opuszczane wzdłuż tułowia, i ten krócyfiks, który w międzyczasie zmieniał powierzchowność i formuły ikonograficzne na przedstawienie Chrystusa w grobie był składany właśnie do tego sepulchrum. Przedstawiamy też, prezentujemy na wystawie figury ry rycerzy, którzy tego sepulchrum domini strzegli, w tym przypadku z warsztatu Vita Stroszajta. To jest dzieło pochodzące z Kościoła Mariackiego w Krakowie. No i dalsze przedstawienia będące rekwizytami, takie jak choćby przedstawienie Chrystusa Martwych Stałego, które pojawiało się w okresie wielkanocnym sytuowane na męsach ołtarzowych. Więc to, to jest skąd inąd ważny rys tej wystawy, bo nie chcemy dzielić tego zasobu na tak w klasyczny i oczywisty sposób na obrazy i rzeźby, tylko wszystko staramy się pokazać w, takim, w taki bardziej ożywiony, zdynamizowany sposób, tak jak to funkcjonowało, jak uczestniczyło w życiu społecznym, więc na zasadzie właśnie kontekstu społecznego. Doktor Kamil Kopania na, na, na naszym gruncie bada te teatralne, ruchome krucyfiksy z kronikarskiego obowiązku przypomnę. A teraz jeszcze chciałem zapytać o, o kuratorskie decyzje. Dlatego, że no, ze średniowieczem jest o tyle niewygodnie, że jest mnóstwo wspaniałości, które jednak są tak zniszczone, że bardzo często... Autor wystawy staje przed dylematem pokazać ten destrukt, czy go nie pokazywać. I no, różne są rozwiązania w takich sytuacjach. Na krakowskiej wystawie jest kilka takich zdestroizowanych dzieł, jednak wielkiej piękności, jak pan doktor się mierzył z tymi dylematami. To jest na pewno dylemat dla kuratora, ale też i przede wszystkim dylemat dla właściciela. Czy takie chore, zdestruktowane dzieło, które właściwie w najlepszym przypadku można by określić jako stan chorobowy zaleczony, wysłać w podróż. To są bardzo trudne decyzje, które... W istocie to jest sedno sprawy, bo przeszło 90% naszych eksponatów. To są dzieła z drewna bądź na drewnie malowane, więc niezmiernie wrażliwe. Kiedy zwiedzamy tę wystawę, to uderzyć może nas duża liczba gablot. Jedne są z wewnętrznymi instalacjami mikroklimatycznymi, inne nie. To wszystko to jest właśnie, by tak rzec, cena pokazywania tak wrażliwych przedmiotów, które mają 500, 600, 700, lat. to są bardzo trudne decyzje, my za każdym razem Yy, musimy zważyć jakby na dwóch szalkach wagi. Z jednej strony ryzyko dla yy, danego dzieła wiążące się z nieraz i długim i trudnym yy, transportem, z drugiej strony to, co w XIX wieku nasi przodkowie nazywali interesem naukowym. Więc yy, to jest na pewno niezmiernie trudne, a jednocześnie Tutaj dotykamy problemu do takich cichych bohaterów tej wystawy, czyli służb konserwatorskich. Właściwie ostatnie tygodnie, już w czasie montażu tej wystawy, to była pełna poświęcenia praca naszych konserwatorów, którzy zorganizowali taki jakby szpitalik polowy na Terenie sali wystawowej, gdzie dokonywali jeszcze takich najpilniejszych, najbardziej potrzebnych czynności, no, często wykraczających poza taką powierzchowną kosmetykę. No, to też ma i wymiar być być może nie należy o tym wspominać, bo dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają, ale. Ta wrażliwość eksponatu przekłada się na niezwykle wysokie koszty ubezpieczenia. Więc to generalnie jest ta główna pozycja wśród wydatków wystawowych. Ale z drugiej strony pokazanie dzieła sztuki na przykład w czasie przerwanego procesu konserwowania też ma swój walor, bo nie każdy ma możliwość zobaczenia obrazu czy rzeźby właśnie w takiej fazie, kiedy już są zdjęte szpeczące przemalowania czy uzupełnienia, a jeszcze nie zostało to dzieło estetycznie jakby ujednolicone. Są takie przypadki na wystawie, to też zawdzięczamy wyrozumiałości Konserwatorów, którzy zgodzili się prowadzone konserwacje przerwać, i jest to też sposobność, żeby w ten warsztat konserwatorski wniknąć. Więc dodatkowa atrakcja, jak no tak, ale też jest, to jest, to jest ten aspekt no powiedzmy praktyczny, finansowy, techniczny też, ale także jest, jest decyzja kuratorska podejmowana gdzieś w magazynie, powiedzmy, nie komplikujmy, że chodzi o wypożyczenia, no ale powiedzmy, że w magazynie muzealnym. Czy y, warto pokazywać sam korpus albo no, jakiś taki głęboki destrukt ze względu na przykład na widoczne w nim cechy stylistyczne, czy nie warto? Gdzie ta granica przebiega? Za każdym razem są to decyzje indywidualne. Tu ja myślę, że ma pan na myśli korpus krucyfiksu z Wiśnicza. Tak, tak. On na wystawie musiał się znaleźć z tej przyczyny, że jest to dokładnie to, o co na tej wystawie chodzi, czyli lubomirscy Wiśnicz, ale też i dobra spiskie, poświadczone historycznie transferowanie dzieł sztuki z obszaru Starostwa Spiskiego na północ. Stąd torso krucyfiksu z Wiśnicza no, jest absolutnie niezbędne na tej wystawie jako przykład takiego właśnie transferu południe-północ. No a z drugiej strony jest to niezwykle oryginalne dzieło, bo chociaż przeszło 100 lat jest przedmiotem badań, to jest coś dokładnie odwrotnego jak choćby wspomniana Pietarze Świątni, która czy też dzieło, atrybucja Janowi z Nysy w Cierlicku, czyli dzieła, które wypłynęły w ostatnich dwóch, trzech latach, Krucyfiks z Wiśnicza znany i badany jest od przeszło stu lat, ale do tej pory nie wykazano właściwie jego jakiegoś przekonywującego związku z jakimkolwiek innym dziełem ze względu na niezwykle charakterystyczne potraktowanie anatomii. Więc są pewne racje, w tym przypadku y, jakość dzieła, bądź jego niezwykłość, bądź jedno i drugie, które usprawiedliwiają, że z tego magazynu y, dzieło jest wydobyte. Innym mhm. takim destruktem tuż obok jest y, y, torso krucyfiksu ostrzychomskiego. Tu z kolei z tym się też wiąże jakieś no, takie szczególne precium afekcjonis, bo to dzieło po publikacji w latach 50. XX wieku właściwie zniknęło. Nikt nie wiedział, gdzie jest, bo dzięki skrupulatnej kwerendzie, którą nasi Koledzy węgierscy y, przeprowadzili dzieło zostało namierzone. Y, I choć jest to tylko torso, tylko fragment, ale za to jakiej jakości y, y, nie, nie bywały absolutnie y, z drugiej strony, y, zestawienie torsa z Ostrzychomia z odlewem gipsowym, krucyfiksu z belki tęczowej w kościele mariackim, a to można zrobić tylko na wystawie, bo tylko wystawa daje możliwość bezpośredniego porównania rzeźb. Widać, że to jest to samo dłuto, a jeśli nie dłuto, to warsztat czy mhm. krąg warsztatowy, więc te dodatkowe racje moim zdaniem przeważają nad pewnym dyskomfortem patrzenia na dzieło okaleczone. No, Ale z drugiej strony, jeśli mówimy o sztuce średniowiecznej, to właściwie nie ma nieokaleczonych dzieł. Po pięciu, sześciu, siedmiu wiekach wszystkie te... Przedmioty znajdują się w stanie większej, większej czy mniejszej destrukcji. Nawet jeśli ich fizyczność, ich substancjalność jest zachowana, no to warstwy malarskie czy złocenia są już inne albo rekonstruowane, więc no, na dobrą sprawę można by się zastanawiać, gdzie przebiega ta granica między destruktem a nie te struktury. Nie uda nam się już dowiedzieć się idąc w ślad niepokojącym zdaniem wygłoszonym przez mojego dzisiejszego gościa o tym, że nie istnieje gotyk bizantyjski, więc nie, nie uda się nam dowiedzieć, dlaczego ostatecznie te bukowińskie kościoły zostały, no, wiadomo, kościoła nie przeniesiemy, no, ale jakoś z tego kosmosu wycięte. Nie dowiemy się też o tajemniczym powodzie zaistnienia chrzcielnicy z Gromnika na tej wystawie. To są Fascynujące sprawy muszą Państwo niestety dowiedzieć się ich już sami, dlatego że będziemy musieli kończyć za tę fascynującą podróż panu doktorowi Wojciechowi Marcinkowskiemu, kuratorowi wystawy Gotyk w Karpatach w Muzeum Narodowym w Krakowie, dopiero co otwartej właściwie bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo i zapraszam serdecznie na wystawę do pierwszej dekady sierpnia. Jest ta wyjątkowa okazja i możliwość zobaczenia twarzą w twarz w komfortowych warunkach dzieł sztuki albo trudno dostępnych, albo oddalonych, albo i oddalonych i trudno dostępnych. Jednocześnie zachęcam, by z tej okazji skorzystać. Trudno o postać bardziej emblematyczną dla regionu i czasu, o którym rozmawiamy niż święta Elżbieta Turyngijska. Jej właśnie i muzyce jej czasów, równie szeroko pojętych jak geografia omawianej dziś wystawy, poświęcona jest płyta Vita Sancta elizabeth I ta 13 wieczna święta zainspirowała grupę Jokulatores, czyli żartownisiów, choć akurat tutaj żartu nie będzie, do nagrania płyty tej świętej poświęconej. Grupa Jokulatores też. Interesująca, dlatego że austriacko-czeska, wykonująca muzykę z wieku XIII i wczesnego XIV. Przed nami tańc węgierski z wieku XIII w wykonaniu Jokulatores. Jokulatores zespół multiinstrumentalny z tańcem węgierskim. Trzynastowiecznym Państwa zostawiam do usłyszenia w Mediewannie za dwa tygodnie. Łukasz Modelski.